Rozdział 21. Artur Markotny spacerował po powierzchni Margratei. Ford zostawił mu przewodnik autostopem przez galaktykę dla zabicia nudy. Artur, nie wybierając, nacisnął kilka klawiszy. Przewodnik autostopem przez galaktykę jest bardzo nierówną książką, zawierającą wiele wpisów, które redaktorom musiały się wydawać w danej chwili nie najgorsze. Jeden z nich, ten właśnie Artur przypadkiem wyświetlił, opowiada przygody niejakiego Vita Giga, spokojnego młodego studenta Uniwersytetu Maxi Megalońskiego, który rozpoczął błyskotliwą karierę akademicką, studiując filozofię starożytną, etykę przemian oraz falową, harmoniczną teorię poznania historycznego. Po całonocnej Bibie z Zafodem Biblbroksem, z niezliczonymi pangalaktycznymi gardłogrzmotami, Vita Wujagiga coraz natrętniej zaczęło dręczyć pytanie, co mogło się stać ze wszystkimi długopisami, które kupował w ostatnich latach. Nastąpił długi okres skrupulatnych badań, w czasie których odwiedził główne ośrodki gubienia długopisów w galaktyce. W końcu wystąpił z osobliwą teoryjką, czym nieco zaintrygował opinię publiczną. Gdzieś w kosmosie, mówił, obok wszystkich planet zamieszkanych przez humanoidy, gadoidy, ryboidy, chodzące drzewoidy i superinteligentne cienie o błękitnym zabarwieniu. Istnieje też planeta zastrzeżona wyłącznie dla długopisoidalnych form życia. Do niej, to twierdził, ruszają w drogę niepilnowane długopisy. Znikają cicho przez dziury wygryzione w przestrzeni przez kosmiczne korniki, i docierają do świata, w którym, jak wiedzą, będą się mogły cieszyć długopisim w każdym calu życiem świata, który jest nastawiony na organizowanie długopisom atrakcji i w którym będą mogły zrealizować swe wyobrażenia o szczęśliwym bytowaniu. Jak to z teoriami bywa, wszystko było ładnie i pięknie, dopóki Wit Wujagik nie zaczął nagle twierdzić, że znalazł tę planetę i pracował na niej przez pewien czas jako szofer rodziny tanich, zielonych długopisów jednorazowych. Po tym oświadczeniu został zaaresztowany i uwięziony. Napisał książkę i w końcu zesłano go do azylu podatkowego, co jest zwykle losem tych, którzy z całą determinacją publicznie się ośmieszają. Gdy pewnego dnia ruszyła ekspedycja do miejsca opodanych przez wódża giga współrzędnych, Odkryła jedynie mały asteroid zamieszkiwany przez samotnego starego człowieka, uparcie twierdzącego, iż to wszystko nieprawda. Później odkryto, że kłamał. Do dziś nie wyjaśniono, w jaki sposób corocznie wpływa na jego Brantis z konto bankowe tajemnicze 60 tysięcy dolarów alta irańskich. i oczywiście co to ma wspólnego z ogromnie opłacalnymi interesami Zafoda Foda które robił z używanymi długopisami. Artur przeczytał to i odłożył książkę. Robot ciągle siedział w zupełnym bezruchu. Artur wstał i wspiął się na szczyt wzgórza. Oprzedł krater dookoła. Obejrzał wspaniały zachód słońc. Zszedł do wnętrza krateru. Obudził robota, gdyż nawet maniakalno-depresyjny robot jest lepszym partnerem do rozmowy niż nikt. — Nadchodzi noc — zagaił. — Patrz, robocie, gwiazdy wschodzą. Z wnętrza czarnej mgły widać bardzo mało gwiazd, a i te słabo, mimo to jako tako dały się rozpoznać. Robot posłusznie obejrzał, co mu kazano, potem popatrzył na Artura. — Widzę. Obrzydlistwo, co? — Ale ten zachód! Nie widziałem niczego podobnego nawet w najbardziej zwariowanych snach. Dwa słońca. Wyglądało to, jakby w kosmos wypryskiwały góry ognia. E, widziałem. Kompletny idiotyzm. W domu zawsze mieliśmy tylko jedno słońce. Nie rezygnował Artur. Jestem z planety o nazwie Ziemia, wiesz? No wiem, przecież ciągle o niej gadasz. Okropnie się tego słucha. O nie, tam było przepięknie. Były oceany? O tak, westchnął Artur. Wspaniałe, rozległe, falujące, niebieskie oceany. Nie znoszę oceanów, oznajmił Marwin. Powiedz mi, czy ty potrafisz dogadać się z innymi robotami? Nienawidzę ich. Idziesz dokądś? Artur nie był w stanie dłużej wytrzymać. Pójdę jeszcze raz na spacer, odparł. Wcale ci się nie dziwię stwierdził Marwin i nim sekundę później zasnął, zdążył policzyć 597 miliardów owiec. Artur poruszył ramionami, by zmusić krążenie do większego entuzjazmu. Znów zaczął się wspinać na krawędź krateru. Mocno rozrzedzona atmosfera i brak księżyca spowodowały, że noc zapadła błyskawicznie. Zapanowały ciemności. Artur, nim cokolwiek zauważył, o mało nie przewrócił starego człowieka.